Słuchacie Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych. Wojewódzka baza Okrętów. mogę Wam opowiedzieć ciekawego o Grecji? W stosunku do Polski czas w Grecji to plus jedna godzina, czyli jak u nas jest 12 to tam jest już pierwsza Do Grecji, jak już wspominałem w odcinku wstępnym, płynęliśmy promem Bardzo fajnie jest na promie, w ciągu tej doby, którą tam spędzaliśmy można odpocząć Można sobie zwiedzić cały statek, można coś zjeść, posłuchać muzyki, zobaczyć jak podróżują ludzie z innych krajów można pooglądać telewizję, zagrać w kasynie, nawet zrobić zakupy, obejrzeć film Albo wykąpać je w małym basenie na górnym pokładzie Akurat nie mieliśmy tej przyjemności, bo jeszcze nie było sezonu I woda w morzu była może zbyt chłodna W każdym razie w tych miesiącach typowo wakacyjnych można spokojnie z tego basenu skorzystać Są również i bary, w których można zamówić sobie piwo czy kawę, czy jakiegoś drinka są różne alkohole, alkohole z całego świata jest greckie uzo, są piwa są whiskacze także dowoli, można z tych dobrodziejstw korzystać z czego niektórzy skrzętnie korzystali, jak widzieliśmy woda w tym basenie y, jest to woda morska i na koniec dnia jest wylewana na drugi dzień rano jest nabierana świeża z tego co się dowiedzieliśmy na promie załogi jest około 120 osób Ładowność jest dość spora takiego urządzenia Bo jak liczyliśmy w porcie 50 kilka tirów wyjechało Plus jakieś 250 osobówek, No i do tego cała hałastra ludzi Dobrze, ale nie będziemy tutaj o promie Cały odcinek nie może być o tym, bo to był tylko jeden z etapów naszych wakacji To była podróż W każdym razie na promie fajnie Odpoczęliśmy pojeździe busem Na promie Było jak na morzu, chwilami nie było widać żadnego lądu Było piękne słońce, szum fal I naprawdę fajny relaks Odpoczynek i coś co warto Jeśli macie czas, co warto sobie przeżyć Co warto chociaż raz zrobić To przepłynąć się takim promem Kiedy już dopłynęliśmy do Grecji Do portu Patra To chyba trzecie co do wielkości Miasto w Grecji Naszym oczom okazał się port i piękne, wysokie góry. Zresztą Grecja jest bardzo górzysta, o czym w ogóle nie mieliśmy do końca pojęcia. Dopiero na miejscu okazało się jak bardzo. Dosłownie oprócz tego wszędobylskiego morza, tam gdzie my byliśmy, z każdej strony praktycznie widać było góry. I to nie takie góreczki po 200-300 metrów, tylko naprawdę wysokie, skaliste góry. Tam gdzie my mieszkaliśmy, to góra nad nami miała... Ponad 1000 metrów, 1130 z tego co pamiętam. Druga obok niewiele mniejsza. Także dosyć wysokie górki. I miało to też wpływ na pogodę. Z tej Patry e, faktycznie jechaliśmy autobusem, ale wcześniej z portu musieliśmy dostać się do Rio. Taka dzielnica obok mostu, który łączył dwie części lądu ze sobą. Most jest ogólnie płatny i tam 15 euro kosztuje przeprawa w jedną stronę. No, dla porównania, bilet na autobus na osobę dorosłą na jakieś 250 km to też 15 euro Czyli całkiem sporo jak za przeprawę mostem o długości 3,5 km Obok stale co 5-10 minut kursowały promy, które zabierały osobówki Ale też tiry, które nie chciały płacić za most I przeprawiały na drugą stronę Podobno za 2-3 euro od osobówki No i pewnie odpowiednio dużo, dużo taniej za samochody ciężarowe no ale ta tanieść to jest taka czasami umowna oszczędność, bo widzieliśmy oczekując na autobus jak te ciężarówki dość przeładowane zawieszały się na podjeździe do takiego promu i nieraz to rodziło dosyć duże problemy, bo ani w przód, ani w tył fajnie ciężarówki, które już były na promie podjeżdżały w stronę nabrzeża, żeby trochę obciążyć dziób bo dziób miał taki opuszczany podest. No i wtedy zmieniał się kąt natarcia i wtedy ta ciężarówka mogła faktycznie sobie wjechać. Mieliśmy chwilę czasu w tym porcie, więc tam obserwowaliśmy życie portowe, jak to wszystko wygląda. Fajnie, bo Grecy porozumiewają się systemem trąbnięć. Jak już jadą samochodem i na przykład zaczekaj na mnie, nie odpływa jeszcze, to tam było parę trąbnięć i wjeżdżanie na taki właśnie promik. Ogólnie bardzo ładnie tam w tym, pro, w tym porcie. Trochę nas słońce opalało, a my czekaliśmy na autobus W końcu on odjechał i pojechaliśmy do Lewkady Po drodze na stacji benzynowej był taki fajny buffet i Tam była przerwa taka na zjedzenie i wypicie czegoś, która trwała chyba z pół godziny Taka dla pasażerów, którzy jadą z daleka, bo z nie jechał ten autobus To była miła przerwa w podróży Następnie dojechaliśmy do tej Lewkady Chyba był jakiś mecz w telewizji, albo jakieś inne tego typu wydarzenie, bo kierowca mknął jak szalony naszemu dziecku. Było trochę niedobrze. Przypominam, że jechaliśmy po górach i serpentynach. Piękne widoki naprawdę, aż yy, żałuję, że nie miałem kamery ze sobą, tylko była w głównym bagażu gdzieś tam yy, pod spodem, pod nami. Ale naprawdę kolor skały od białej do krwisto-czerwonej. Yy, gaje oliwne, przełomy piękne pastwiska kamieniste, na których praktycznie nie było żadnych roślin i pasące się owce. Ciekawa, taka naprawdę ciekawa zabudowa. Jest to, Grecy w ogóle tak dziwnie moim zdaniem budują, ale jest to związane z tymi trzęsieniami ziemi, które nawiedzają Grecję i budują w systemie takim jakby szkie szkieletu betonowego. Są słupy, takie filary, one są zbrojone w środku, stalą i na tych słupach spoczywa ciężar całej konstrukcji i później ściany wypełnia się już pustakami, cegłami czy czymś podobnym. W razie czego? Gdyby trzęsienie ziemi nastąpiło, to jest to tak zrobione, że wytrzymuje taka konstrukcja i nie zawali się. Najwyżej popęka. Dachy, no jak to w Grecji, są płaskie przeważnie, ponieważ nie ma tam opadów śniegu, tak jak u nas, że dach musi być dwu czy tam czterospadzisty, To dachy są po prostu najzwyczajniej płaskie. Może nie wszystkie, ale naprawdę przeważa takie budownictwo. I teraz tak, dom ma załóżmy parter i piętro. A z tego piętra wystają jeszcze pręty zbrojeniowe a w razie czego a nóż będzie potrzebne jeszcze jedno pięterko to się dostawi i tak stają te domy latami z takim dziwnym zwieńczeniem z prętów metalowych wystających na ostatniej kondygnacji co jeszcze charakterystyczne jeśli nie widzieliście tego nigdy to takie beczki pomalowane na czarno aby dobrze nagrzewało je słońce i w tych beczkach grzeje się woda po prostu do bieżącego użytku. Teraz już nowocześniejszy system to baterie słoneczne, panele takie i one właśnie też ogrzewają wodę w zbiornikach już tym razem srebrnych, takich ocynkowanych i pewnie ten system jest jeszcze bardziej wydajny. Grecy no tak luźno dosyć podchodzą do życia. Ogólnie są bardzo dumni z tego, że są Grekami, mają generalnie zawsze rację i uważają siebie za narodowość troszeczkę wyżej stojącą od innych. Zresztą chyba taka duma jest w każdym narodzie, jak sądzę, tak obiektywnie patrząc, ale oni faktycznie no, twierdzą, że to za nimi stoi ta wielowiekowa tradycja i kultura i to oni są właśnie spadkobiercami tych mitycznych bogów. Generalnie nie przejmują się niczym zbytnio. I kierowca tego autobusu, którym jechaliśmy, też zbytnio się nie przejmował niczym. Popalał sobie papieroska, a my w tym sprodzie. Nikomu to najwyraźniej nie przeszkadzało. Zapier Zapierdzielał jak szalony, ale ogólnie było nawet, nawet sympatycznie. <śmiech> Grecy w ogóle mają taką urodę, trochę bym powiedział, jak butelka Coca-Coli: to znaczy mają bardzo umieśnione nogi i dosyć rozbudowany dół. Podobnież z tego, że jedzą w nocy, do wszystkiego podjadają chleb i wszędzie jeżdżą samochodem. No, i w ogóle, właśnie na jedzenie idą spać, bo przed południem to mało kto wstaje i mało kto coś robi. Taki klasyczny Grek to będzie rudy i łysiący na czubku głowy i zapewne najczęściej z brodą. Dużo jest Greków o czarnych włosach i takiej troszkę ciemniejszej karnacji. Podobno, z tego co słyszeliśmy, to są to mieszani potomkowie Greków i Turków, którzy najeżdżali ten kraj i tam powiedzmy przez paręset lat, część Grecji była częścią Turcji no i wtedy na skutek wiadomo, mieszania krwi z podbitymi autochtonami, Turcy zostawili część swoich genów i dlatego mają oni ciemne włosy taki prawdziwy, rudy Grek to będzie miał do tego jeszcze niebieskie oczy praktycznie bardzo dużo Greków jest nieogolonych co dla mnie było takim małym zdziwieniem ale ogólnie Młodzież zwłaszcza, albo tacy ludzie, no tacy przeciętni na ulicy to byli tacy niezbyt specjalnie ubrani, niezbyt właśnie schlujni, niezbyt ogoleni, niezbyt uczesani. No nie było to zbyt takie miłe dla oka, bym powiedział. Natomiast Grecy tacy starej daty, tacy dziadeczkowie, którzy gdzieś tam stali sobie na balkonie albo spacerowali z laseczką, no to już była całkiem inna rozmowa. To byli prawdziwi goście. Koszula wyprasowana, spodnie na szelkach, wąsik starannie przycięty, uczesany, uczesane ładnie włosy, twarz ogolona i bardzo, bardzo eleganccy. Czasem w okryciu głowy, w jakimś kapeluszu, ale to było widać, że to stara data i całkiem inne zwyczaje. Siesta. Gdzieś od godziny drugiej, trzeciej, praktycznie w Grecji, tak jak i we Włoszech jest siesta. To znaczy choćby się paliło i waliło. Jest przerwa, ma być cisza i jest pora drzemki. Dla nas to trochę dziwne, ale zważywszy na ten klimat i te blisko 50-stopniowe upały, to pewnie dobrym pomysłem jest tak wziąć się i schować i trochę odpocząć. Tym bardziej, że oni wieczorem siedzą, jedzą, cieszą się życiem i bawią często do północy, do pierwszej, może nawet dłużej. W końcu nie wstają na szóstą czy siódmą, tak jak Polacy, więc mogą sobie na to pozwolić. Przeciętnie to tak około dziewiątej, dopiero dziesiątej. Coś, cośkolwiek zaczyna się dziać. Wcześniej cisza. Mówię jak jest na prowincji, no nie wiem jak jest w Atenach. Ale podobnież niewiele to się różni z tego co słyszeliśmy. Taki Grek, prawdziwy mężczyzna, to podobnież ma żonę i kochankę, o której żona wie. Czasem ma też jakąś drugą kochankę jeśli ma jeszcze czas i go stać tak słyszeliśmy z opowieści nie wiem czy to są jakieś wystane z palca mity może nie dotyczy to wszystkich ale ogólnie facet jeśli jest zdrowy i, i, i jak to mówią maczo to podobnież każdy Grek tak ma to znaczy tak słyszeliśmy ogólnie Grek Greka traktuje trochę inaczej niż przyjezdnego Grek dla Greka zawsze ma czas, zawsze jest uprzejmy, chociaż nieraz się kłócą, ale jakoś tak Grek zawsze Grekowi pójdzie na rękę. No, inaczej to już przyjezdny. On musi się dopasować. On, wiadomo, stoi troszeczkę niżej w hierarchii i musi już uważać, czego Grek od niego oczekuje. No, wiadomo, jest przyjezdny, więc troszeczkę inaczej to się wszystko odbywa i troszkę inaczej to jego dotyczy. Pięć minut już jadę. No, jak Greg umawia się z kimś i mówi, że już jedzie, za chwilkę będzie To można spokojnie jeszcze usiąść, wypić kawę Bo te 5 minut to tak rozciąga się nieraz, nawet i do godziny podobnież. No co innego jak przyjeżdża obcokrajowiec i jest umówiony na jakąś godzinę A nie daj Boże by się spóźnił te 5-10 minut No to już jest trochę nieelegancki, bo nie jest punktualny przyjezdnych, to bardzo dużo imigrantów jest w Grecji i bardzo dużo z nich nierzadko pracuje na Greków, na czarno. Wśród nich bardzo dużo jest Albańczyków, bardzo dużo jest ludzi z Iranu, bardzo dużo jest Pakistańczyków, którzy chodzą, sprzedają zegarki z walizek i jakieś paski skórzane. Nieraz coś włożą na wózeczkach. Dużo jest ludzi z Ukrainy, z Estonii, no i oczywiście Polaków też jest całkiem sporo. Podobnież Albańczycy mają tam złą opinię bo jako naród są oni bezbożni podobnież i też są bezwzględni. Słyszeliśmy opowieści jak to, no taka opinia jest, że Albańczyka to można za 50-100 euro wynająć i poprosić, żeby kogoś zabił on bez skrupułów to zrobi. Także taki Grek to boi się trochę Albańczyków i raczej nie wdaje się w jakieś specjalne dyskusje z nimi zwłaszcza jeżeli są w grupie natomiast albańczyk jest to najtańsza siła robocza i właściwie wykonują wszelkie zadania bezmyślne do których nic nie trzeba zrobić czyli kop w ziemi, wbijaj coś tam młotem i tego typu zajęcia podobno nie bardzo też nadają się do innych zajęć bo po prostu jak każesz im coś zrobić i nie wytłumaczysz dokładnie co to ma być to później sam jesteś sobie winien. I nie spodziewaj się, że to coś będzie zrobione prawidłowo. No ale tutaj nie można się czepiać, bo w każdym kraju są i ludzie myślący i, i bezmyślni, którzy potrafią zepsuć młotek. Imigranci nieraz tyrają na Greków po 12 godzin dziennie, czasami więcej. No a Grecy nie pójdą do byle jakiej pracy, bo im się nie opłaca, im się nie chce. Za grosze nie będą pracować, a poza tym jest kryzys. No trochę tak dziwnie to Momentami te opowieści, które słyszeliśmy, wyglądały, ale kiedy słyszeliśmy to z kilku kolejnych ust, to wydawało nam się, że faktycznie coś w tym musi być. Podobno dzieci Greków są bardzo rozpuszczone i niegrzeczne. Wyciągają tylko pieniądze od rodziców czy od dziadków, wszystko im się należy, nie są w ogóle posłuszne, nie są grzeczne przy stole. I no, na przykład Polki, które opiekują się dziećmi Greków, to w porównaniu do naszych dzieci twierdzą, że tamte są bardzo, bardzo niegrzeczne. Młodzież. Marzeniem każdego młodego Greka jest zebranie wystarczającej ilości kasy, żeby otworzyć sobie aptekę. Podobno taki stereotyp, że mieć aptekę to znaczy być kimś, być gościem. I każdy młody Grek podobno zbiera pieniądze na aptekę. A co robią starsi, kiedy mają dużo pieniędzy? No starsi przesiadują w tawernach i popijają sobie kawę Najlepiej jest mieć dobry samochód Dużo pieniędzy, dużo czasu I siedzieć cały dzień w kafenio I popijać sobie uzo czy kawę Rozmawiać z przyjacielem I generalnie nie robić nic Grecy są dosyć religijni Jak usłyszeli w takim malutkim sklepie na wiosce Że jesteśmy z Polski To powiedzieli, o fajnie, bo to, bo to katolicy w głównej takiej stacji telewizyjnej greckiej lecą generalnie trzy rzeczy. Lecą właśnie msze, na tym samym kanale leci polityka i na tym samym kanale lecą jakieś tam telenowele. No i podobno Grek, taki jak przyjeżdża do Nawczasy, jak pyta się, czy jest ta ich główna stacja, jeżeli tam powiedzą w recepcji, że tak, jest ok, no to on już jest w domu, jest zadowolony, bo dosyć dużo czasu spędzają ponoć przy telewizorze i lubią tego typu rozrywkę widzieliśmy jak byliśmy na dworcu autobusowym jakieś tam nabożeństwo akurat było transmitowane i no fajnie to dosyć wyglądało tak dla nas y, powiedziałbym orientalnie bo w tych koronach takich y, na głowie w tych szatach mocno zdobionych ze świecznikami takimi podwójnymi czy potrójnymi y, skrzyżowanymi albo w obu rękach trzymanymi Pop odprawiał nabożeństwo. Z tymi wszystkimi śpiewami, takimi właśnie ekspresjami wokalnymi których na pewno uczą się dosyć długo bardzo śpiewna była Tamsza. To podobno modlą się od 6 do 11 No nie wiem jak od 6 rano Bo wstają pewnie około 9, 10, Ale może ci religijni wstają Skoro świt I te kilka godzin spędzają na modlitwie w kościele A potem podobno <grych> Zaraz z tego kościoła wychodzą I tuż przed bramą wejściową do, do tego kościółka Stoją i się kłócą Wyzywając się Widzieliśmy też jednego popa yy, Czekając na prom Dosłownie wyglądał jak pustelnik ubrany cały na czarno, w sandałach w jakimś takim znoszonym swetrze, rozpinanym na guziki, z dwoma kieszeniami w czapce takiej popiej brodę miał prawie do piersi sięgającą włosy jakieś takie rozchęstane, nieuczesane, nie wiem nawet czy za bardzo domyte, no ogólnie nie, nie wyglądał na zbyt czystego gościa, ale może faktycznie był to jakiś pustelnik wrażenie takie dosyć dziwne na nas sprawiał też byliśmy w takim kościółku w Lewkadzie i tam zostaliśmy przedstawieni, że jesteśmy z Polski, właśnie jesteśmy tutaj z wizytą. Bardzo ładny ten kościół w środku, dużo ikon, dużo złoceń, bardzo niski strop, bo ten kościółek taki mały, kamienny, płaski. Ogólnie wrażenie bardzo pozytywne. No i ten pop, który tam, że tak powiem, stacjonował w tym kościółku, bardzo wesoło nas przywitał od razu zaproponował, żebyśmy się rozejrzeli, że możemy sobie zrobić zdjęcia, także no, zaprosił nas jak do domu praktycznie też wyglądał tak skromnie nie był żadnym tłustym rozpasanym proboszczem tak jak to gdzie nie się zdarza szałem e, jeśli chodzi o dziewczyny w tym roku bezwzględnie są kozaki i to takie naprawdę za kolano całe skórzane dla nas to było dziwne, bo My już w maju lataliśmy tam w sandałach i powiem szczerze, że było nam gorąco. Także takie kozaki, no nie wiem, chyba nic ciekawego, no ale widzieliśmy, że dziewczyny namiętnie biegały tam w kozakach. U nas, dla odmiany, to takie buty ażurowe, dosłownie dwa sznurki i jakaś podeszła, prawie jak japonki. W tej chwili są modne, i nawet w największy deszcz widziałem, że dziewczyny w Polsce w takich chodzą. Także ciekawa. Odmiana i ciekawe, ciekawe to jest z tymi kozakami. Trzeba w Grecji uważać na, na tak, na nie oraz na gest ręką. Jeżeli rękę podniesie się do góry i pomacha się nią w prawo i w lewo, no to wiadomo, ok, pozdrawiamy kogoś. Ale jeżeli podniesiemy tylko rękę do góry, to dla Greka jest to gest bardzo obraźliwy, bo oznacza to pięć najgorszych słów, które mógłbym powiedzieć na twój temat. Pięć najgorszych obelg, którymi mógłbym Ciebie określić. Czyli, no jakby to porównać, takie fuck you, ale takie naprawdę z wykrzyknikiem razy 5 i nieraz za taki gest można by było oberwać pewno. No wiadomo, turyści może inaczej są postrzegani i w tych miejscach turystycznych pewnie nie ma to takiej siły, ale no, są wyczuleni na ten gest ręką i nie powinno się go używać. Najlepiej jednak, jak się tą rękę podnosi, to od razu powiedzieć hello albo coś takiego, no, tak żeby złagodzić ten no, w ich mniemaniu być może obraźliwy gest. Grecy mają takie jedno ulubione słowo, ekonomia Wszystko ma być tanio. No wiadomo, jak tanio, to nie zawsze znaczy dobrze, ale oszczędzają na wszystkim. No może to trochę jest wspólne z nami, ale pewnie każdy z nas już się nauczył, że co tanio to drogo i lepiej jednak nie stosować tych najtańszych na świecie rozwiązań i najtańszych środków, które prowadzą do celu. No tam nieraz jest tak właśnie, że buduje się coś w ostatniej chwili po najniższej linii oporu, stosując tą właśnie ekonomię, że czegoś się nie doda, coś się zrobi inaczej, coś się ominie i później no skutki są jakie są, że czegoś brakuje, czegoś nie ma, coś nie działa, ale podobnież Grecy mają tą właśnie ekonomię we krwi i na wszystkim starają się oszczędzać. Przekręty to tutaj w Grecji normalna sprawa, tak jak podejrzewa mi w Polsce. No Grek to kombinator. Taksówkarz nas y, chciał wypytać jak i co, gdzie jedziemy i od razu zaproponował, że podjedzie z nami na miejsce, nie będziemy się tułać z przesiadkami. On nas może tutaj ekstra Mercedesem zawieźć na miejsce, ale wysolił taką cenę, że po prostu żeśmy mało nie pękli ze śmiechu. Mieliśmy wrażenie, że drugi raz jak korzystaliśmy z taksówki, też nas pan chce zrobić w konia. Bezczelnie objechał kawałek i no zrobił pętlę, powiedzmy po pół kilometra znaleźliśmy się w tym samym miejscu, w którym wsiedliśmy do taksówki, więc powiedziałem mu, że wiem co on robi i wtedy jakoś już spokojnie jechaliśmy bez kombinacji. Natomiast zapłaciliśmy mniej chyba o pół euro niż poprzednim razem, więc wydaje mi się, że było ok. Kawa to podstawa, no w Grecji bez kawy nie ma dnia W Grecy piją kawę na wiele, wiele różnych sposobów Ale zazwyczaj, no jest to espresso i później jego modyfikacje Kawa z ekspresu, kawa z ekspresu z mlekiem Z mlekiem ubitym na pianę, na zimno No zwykłe espresso, macchiato, kawa z czekoladą Po prostu tych kaw jest chyba 8 czy 9 różnych rodzajów Gdzieś mam zdjęcie z karty jakiejś dań, to może jak mi się uda to zrobię w którymś odcinku o tej kawie parę słów no Tylko muszę do tego dotrzeć W każdym razie ogólnie kawę popija się tam bez przerwy i do wszystkiego Bardzo mało pije się herbaty i nie wiem czy to jest związane z tym, że herbaty nie lubią Czy z tym, że właśnie Turcy dla odmiany lubią herbatę i herbatą się zapijają a Grecy generalnie Turków, jako najeźdźców, to tak pewnie nie lubią, jak i niektórzy Polacy Niemców. Tak mi się wydaje. Oliwki za to i oliwa są dosłownie wszędzie. Skoro tam, gdzie jechaliśmy, to przez większą część czasu, kiedy patrzyliśmy przez okno, to były właśnie gaje oliwne, to można by rzec, że oliwki tam są chyba częstsze niż kamienie. Więc każdy ma oliwki, najczęściej ma swoje I te oliwki sobie sam przyrządza yy, Ze swoich oliwek ma oliwę Zawozi się tylko te oliwki do tłoczarni I już mamy na własny użytek pyszną właśnie oliwę yy, Oliwki Grecy jak jedzą To jedzą tylko te duże ciemne oliwki Takie czarne powiedzmy czy ciemno -fioletowe. Te oliwki przygotowuje się w taki sposób Że w beczce zalewa się je Hmm, tylko czemu oni to zalewają? Mieszanką chyba octu i wody i soli i jakiś tam przypraw i co jakiś czas, co parę tygodni zlewają tą wodę i czynność powtarzają, aż ta woda przestanie być właśnie taka fioletowa. Później te oliwki polewają oliwą swoją i koniecznie dodają yy, zioła. Z tego co pamiętam to chyba było to oregano i takie właśnie oliwki, te ciemne zalane oliwą, już wcześniej takie umacerowane Podsypane ziołami można zakaszać do wszystkiego dosłownie. Natomiast zielonych oliwek podobnież Grecy nie jedzą wcale i służą one tylko i wyłącznie do tłoczenia oliwy. Cytryny również rosną tam na drzewach i można je sobie po prostu zerwać i zjeść. Natomiast podobno cytryny Grecy jedzą tylko te z taką bardzo gładką skórką, dosłownie prawie że taką gładką jak jabłka i jeżeli widać, że to jest cienka skórka i to są wtedy dobre cytryny. Natomiast te takie w grubej, mocno pofałdowanej, takiej powiedzmy jak celulitis skórce, to od razu się odrzuca, bo wiadomo, że bardzo dużo jest tego białego miąższu i skórki, a w środku samej cytryny jest niewiele, więc to takie o, pastewne cytryny, nie za bardzo fajne i generalnie na przykład jak wybiera się w sklepie, czy zrywa z drzewa, to takie się omija po prostu, no, takie wysyła się za granicę. Oprócz cytryn można na drzewach spotkać pomarańcze, brzoskwinie już dojrzewały, winogrona. Owoce to naprawdę klasa sama w sobie. I tak jak mówi się, że idzie się na stragan do Greka, gdzieś powiedzmy w Stanach czy w Anglii, bo Grecy słynni są z tego, że handlują owocami, tak faktycznie i w Grecji, no naprawdę, jeżeli chodzi o owoce i o warzywa, no to jest klasa sama w sobie. Taki grek jak pójdzie do sklepu to też byle czego nie wybierze I naprawdę przywiązują wagę do tego co jedzą To mi się bardzo podobało Bardzo przywiązują wagę do jakości składników Do samego dania Żeby było przygotowane zgodnie z przepisem I no po prostu nie jadają byle czego Fantastyczne mają też sery i mleko Z serów które jedliśmy bardzo smakował mi ser grawiera. No to taki odpowiednik francuskiego czy szwajcarskiego sera Gruyere. Twardy, dojrzewający, ale też taki, powiedzmy, częściowo jak nasz oscypek. no bardzo, bardzo dobry. Naprawdę takiego sera u nas przydałoby się, żeby było więcej, bo był wyśmienity. Tego sera w ogóle mają kilkanaście różnych specyficznych gatunków i każdy smakosz sera znalazłby tam coś dla siebie. Również jeżeli chodzi o sery białe, no to ta słynna już na całym świecie feta również jest wyśmienita, chociaż podobnie, że jest ich kilka producentów i kilka rodzajów i nie każda jest feta dobra, ale generalnie, jeżeli chodzi o nabiał, no to naprawdę wysokich, wysokich lotów produkty i nie takie bardzo drogie, bo kawałek sera półkilowy kosztował jakieś 4 do 7 euro. No to powiedzmy tak jak u nas, ale naprawdę, no, rewelacja. Mleko również mieli bardzo dobre, takie naprawdę jakby mało przetworzone Dużo było mleka takiego 2 3% Ale pyszne no, Praktycznie prawie jak prosto od krowy no, U nas te mleka, które można dostać Nie zawsze są takie, takie smaczne Jak mleko od prawdziwej krowy Bardziej są to takie mleka UHT Czy mocno przetworzone, które to smakują już jak jakiś napój A nie jak prawdziwe mleko Mięso Co do mięsa No to na przykład kurczaki yy, Mieli takie bardzo małe o Kilo 20 max. Ale to mięso z kurczaka było takie, powiedzmy, intensywne, czerwone, niewypędzone wcale. Tych piersi z kurczaka to tak było dosłownie troszkę i mieliśmy wrażenie, że to nie było w ogóle wypędzone. Takie po prostu, jakie urosło z paszy, to takie było. I generalnie mm, bardzo nam smakował tamtejszy kurczak. Owoce morza oczywiście bez ograniczeń można wszędzie dostać, łącznie z ośmiornicami łącznie ze świeżymi krewetkami. No generalnie co tylko się chce. Ryby no pyszne, przewspaniałe. Jeżeli chodzi o pieczywo, no to pieczywo mają takie bardziej pszenne, białe i albo coś takiego jak chleb tostowy, albo takiego coś jak bułka wrocławska, długa, taka, yy, taki, taki długi, biały, pszenny powiedzmy, chleb. Ale też taką specjalnością ich, która nam dosyć smakowała. Był taki duży, okrągły chleb w foremce, taki jakby no nie wiem, tortowej. I miał tylko takie na górze nacięcie na pół. takie jakby, taki jakby uśmiech. No bardzo dobry był ten chleb. Dosyć taki słodkawy, bym powiedział. Ale nie bardzo nam w ogóle chciał czerstwieć. I ogólnie był dosyć smaczny. Zarówno z dżemem, jak i właśnie z serem, czy wędliną. Jeśli chodzi o wędliny, to też taki rozrzut wędlin był już od powiedzmy 2 euro, 2-3 euro za 20 deko, do nawet 10 kilkunastu za właśnie podobną porcję. Od takiej prostej prasowanej szynki konserwowej, czy jakiejś mielonki typu lęcz, po jakieś y, bardziej wyszukane, czy salami, czy też inne y, tego typu historie. Natomiast muszę powiedzieć, że wybór nie był taki aż tak duży jak w Polsce, gdzie mamy w sklepie na stoisku mięsnym powiedzmy 200 rodzajów różnych wędlin. Moim zdaniem to jest trochę za dużo i właśnie dlatego te wędliny nie schodzą na bieżąco i przez to jakość tych wędlin jest jaka jest. No, oprócz tego, że oszukują nas producenci, ale tam powiedziałbym, że te 8-10 rodzajów wędlin, które były w takim większym sklepie były w zupełności wystarczające przyprawy, dosyć ciekawie pakują Grecy przyprawy podobnie jak u nas nieraz można takie przyprawy orientalne kupić w takich przezroczystych woreczkach zamkniętych od góry i na górze jest jakaś tekturka z metką, to podobnie tam praktycznie wszystkie przyprawy są pakowane, także widzisz przez opakowanie jakość tej przyprawy jej strukturę Dodatkowo najczęściej oprócz tej etykietki jeszcze na zewnątrz jest y, na przykład liść laurowy, na nim jest y, kwiatuszek z jakiejś rośliny, z jakiejś przyprawy czy też gałązka czegoś y, co stanowi część tej mieszanki przypraw na przykład, która znajduje się w środku i to jest tak wszystko ładnie estetycznie dla oka zapakowane. Czasami jakaś np. suszona papryczka też y, jest na zewnątrz y, przyczepiona do tego liścia laurowego. I naprawdę jest to takie miłe dla oka i apetyczne zarazem. Dużo też mają takich jakby stędów i na tych stendach na przykład znajduje się 30, 40 różnych woreczków. Takich ja wiem, no, prawie jak paczka kawy i te woreczki są opisane, że jest to mieszanka ziół na różne dolegliwości. No na przykład na ból głowy, na żołądek, na, nie wiem, na ciśnienie, na reumatyzm. Na przeczyszczenie, na zatrzymanie I pewnie na 70 tysięcy różnych jeszcze dolegliwości I faktycznie ponoć tymi ziołami Grecy się raczą Tymi ziołami Grecy się leczą I mm, bardzo chętnie je kupują Może to i działa, może nie Ale jest to taki miły ukłon w stronę naturalnych produktów I może akurat nie szpikują się od razu Nie wiadomo jakimi lekarstwami czy też antybiotykami a w pierwszej kolejności starają się korzystać z ziołolecznictwa, bo przecież ono ma długą tradycję i na pewno w tych roślinach coś pożytecznego się znajduje. ogólnie jeszcze zauważyłem w porównaniu do tych rzeczy, które w polskich sklepach znajdziemy, to Grecy mają wszystko z bardzo długim terminem przydatności do spożycia, zarówno jeżeli chodzi o nabiał, zarówno jeżeli chodzi o wędliny, tak jak chodzi o inne produkty, czy też mrożone, czy, czy jakieś sypkie. Może to jest związane z tym, że nieraz są tam jakieś trudności transportowe i w tych mniejszych miejscowościach nie ma takich Ciągłych, codziennych, czy co kilkudziennych dostaw towaru Dużo rzeczy jest lokalnych A resztę przywozi się z daleka I po prostu nie jeździ się tak często z zaopatrzeniem A dzięki temu, że te produkty mają dłuższe terminy przydatności do spożycia To spokojnie można sobie zrobić zakupy na dłużej I nawet jeżeli coś poleży u nas w lodówce przez tydzień Może miesiąc, a może dłużej to nic się z tym nie stanie i po prostu nie zmarnuje nam się to jedzenie i to uważam, że jest fajne z takich rzeczy, które jeszcze są pozycją obowiązkową jeśli jest się w Grecji jest pewnie spróbowanie greckiego uzo czyli takiej wódki anyżowej greckiego wina i metaksy uzo jest ogólnie dobre na żołądek i na trawienie, więc często Pijają Grecy przed posiłkiem Takie uzo Popija się je ze schłodzoną wodą Albo z lodem I po wymieszaniu Te dwa przezroczyste notabene składniki Tworzą razem białą Taką mleczną substancję I podobno W krajach muzułmańskich nie pije się alkoholu Bo nie wolno Ale podobno piją uzo Bo jak się wymiesza z wodą To można oszukać Boga I Bóg myśli, że oni piją mleko. <głos> Taką opowieść słyszałem kiedyś. No, może to i śmieszne, może nie, ale generalnie to uzo nawet mi smakowało, bo ja lubię smak anyżu. I widzieliśmy w jednym sklepie, że tego uzo jest tam dopierona i można kupić sobie już odpowiedzmy 5-6 euro za butelkę do nawet takiego uzo w takiej fajnej karawce, w kształcie na przykład jakiejś latarni morskiej albo jakiejś kolumny takiej fajnej. Jak w zabytkowym jakimś budynku, albo no czegoś jeszcze za naprawdę kilkadziesiąt euro. Jeżeli chodzi o wino, No to mają takie wina białe, półwytrawne, do, dobre do ryb. Mają wina czerwone, dużo mają takich półsłodkich, ale te wina nie są jakieś tam szczególnie wysokich lotów. Od takie wina stołowe powiedziałbym, które można wypić do obiadu albo sobie sączyć, ale tak jak mówię, no, nie powalają na kolanach. Z takich win greckich, które wartałoby popróbować, to może poleciłbym i To wino czerwone, półsłodkie, chociaż jest też i białe, ale akurat to czerwone polecałbym, żebyście sobie sięgnęli. Natomiast pozostałych win nie wiem, trudno mi polecić. Myśmy pili takie wina lokalne, które można dostać jedynie tam i doradzono nam, że jeżeli chcemy spróbować dobrego, naprawdę greckiego wina, to należy kupić takie wino w plastikowej butelce półtora lub dwulitrowej i to jest naprawdę takie wino, jakie piją miejscowi. A że butelkowane wina, które są na miejscu, to już nie jest to i to jest niedobre. No i metaksa też typowo grecka rzecz. Ech, akurat nie widzieliśmy, żeby tam ktoś pił, ale w świecie metaksę można dostać i spotkać. No i jest to brandy, które również uważam, że jest godne spróbowania. Piwa mają, szczerze mówiąc, takie sobie Próbowaliśmy różnych, było piwo takie w zielonej puszce Mytos, mityczne a Takie pijalne, ale naprawdę nic specjalnego Było też drugie takie z czerwoną etykietką Jakżeż ono się nazywało? No w każdym razie to drugie było o wiele lepsze Ale nie powiedziałbym, że są specjalistami w produkcji piwa No dobrze, to na tej części kulinarnej może zakończę ten dzisiejszy odcinek I zapraszam Was tym samym na następny, w którym to Opowiem o tym, jak to wyglądało już na miejscu, tam gdzie byliśmy oraz o innych różnych dziwnych rzeczach, które zaobserwowaliśmy i które warte są wspomnienia. Zatem zapraszam i do usłyszenia.